Generacja T.M. -Sank. Torment, czyli cierpienie, autorstwa Toda McFarlane'a, to był bez wątpienia komiks, który należy do jednych z najgłośniejszych i chyba najwyżej ocenianych, jakie zostały przez T.M. wydane. Stało się to zresztą stosunkowo szybko, bo już w 93 roku, no, jeżeli spojrzymy na to, że mm, ten semik zaczął w roku 90, a w 97 zaczęło być po wszystkim, no to może nie aż tak znowu szybko. Czasem zdarza nam się zapomnieć, że to była tylko dekada. Torment e, był bardzo głośny z kilku różnych powodów. Pierwszym z tych powodów był bez wątpienia Todd McFarlane. Todd McFarlane, który był w Polsce bardzo popularny. Tak samo zresztą jak w ojczyźnie komiksu superbohaterskiego, czyli w Stanach Zjednoczonych. Nie jest to w żaden sposób zaskakujące. Todd McFarlane, kiedy pojawił się odpowiednio w Stanach pod koniec lat 80. w Polsce w 91 roku, wniósł taki pewien powiew świeżości, bardzo dynamiczna, e, taka intensywna kreska, e, ciekawe kadrowanie, kompozycja stron. To było coś, co przemawiało do młodych ówcześnie czytelników. No, kiedy wyszedł pierwszy mm, zeszyt z e, rysunkami McFarlane'a do scenariusza Davida Micheliniego, to była historia z trzęsem, no to ja miałem <tryk> wtedy 13 lat. Todd McFarlane był w Polsce bardzo popularny. Eee, myślę, że częściowo dlatego, że miał dobrego scenarzysta. I te historie, które on rysował, były całkiem niezłe. Częściowo też dlatego, że tak naprawdę McFarlane był z nami od początku. Potem zastąpił go Larsen, potem przyszli inni. To było przetykane różnymi występami. Eee, ale McFarlane ustanowił chyba u polskiego czytelnika pewien taki wzorzec sewreński. No i nagle przychodzi 93. rok i wychodzi cierpienie Toda McFarlane'a. Ze wszechmiar jest ono niesamowite. Po pierwsze, doskonale wiemy, bo Arek Wróblewski bardzo, bardzo mocno o to zadbał, że jest to historia z nowego, bezprzymiotnikowego miesięcznika ze Spider-Manem, w której pozwolono Todowi McFarlaneowi samemu pisać sobie scenariusze i popuścić twórczej fantazji. I... To się w ogóle bardzo mocno sprzedało w Stanach. Ale nawet nie. To jest najważniejsze, że to jest Todd McFarlane i że to jest bezprzymiotnikowy Spider-Man. Najważniejsze jest to, że Torment wychodzi w Polsce jako numer 1.93 nowego magazynu komiksowego. Kwartalnika Mega Marvel, który rzeczywiście był takim powiewem świeżości, odmianą. Do tej pory dostawaliśmy co miesiąc, albo w przypadku niektórych serii, tak jak x meni co dwa miesiące dwa zeszyty amerykańskie, 52 strony. A tu nagle dostajemy historię na 132 grubaśną, ło, z grzbietem, ło, wzięlka, ło, wychodzi raz na kwartał. Chrystepanie, to było naprawdę. Cierpieniem było oczekiwanie na kolejny Mega Marvel. Wiecie mi, jeżeli nie mieliście okazji tego zaznać, to nic nie straciliście i nie żałujcie. I teraz wchodzi Mega Marvel. Redakcja TM Semik świetnie wiedziała, co robi, wybierając torment na pierwszy otwierający numer. Torment Zażar. Świetnie. Podobno się sprzedał i zrobił ogromne wrażenie. Zresztą potem przez wiele lat był bardzo poszukiwany na rynku wtórnym, zanim okazało się, że jest łatwy i stosunkowo niedrogi dostęp do amerykańskich wydań. Między innymi dlatego, że nie był wznawiany aż do momentu, kiedy całkiem niedawno, zupełnie, całkiem zupełnie niedawno, w 2019 roku Egmont wznowił go w zbiorczym wydaniu w omnibusie Spider-Man Todd McFarlane ale teraz może chwilę o samej historii o co chodzi? Otóż Spider-Man potyka się z Lizardem, niby nic wielkiego Spider-Man potykał się z Lizardem już i na kartach komiksów rysowanych przez Todd McFarlane'a, ale tym razem wchodzą w to mroczne moce, czarna magia Pojawia się Wiedźma, która e, była towarzyszką, trochę uczennicą, trochę kochanką Krajwena Łowcy. Krajwena Łowcy, którego polscy e, czytelnicy mieli okazję z pewnym poślizgiem w stosunku do oryginalnej chronologii poznać w opowieści ostatnie łowy Krajwena, w której Krajwen Łowca zastrzelił, zabił i pochował Spidermana. <tuh> tu nawiązujemy do tego. Jest sporo takiej superbohaterskiej energii w tej opowieści. Jest krwawo, jest mrocznie, jest brudno. A Spider-Man, Spider jest sobą. Spider-Man jest super bohaterem, który mimo wszystkich przeciwności, mimo tego, że cały świat się rozsypuje, wszystko się wali, że tak naprawdę zaczyna go przytłaczać cierpienie, że nie ma już sił, Spider-Man walczy. Spider-Man polega na tym, że walczy, na tym, że podniesie na własnych barkach stację kolei podziemnej razem z pociągami. Polega na tym, że zatrzyma, rozpinając sieci między blokami, rozpędzony pociąg, w którym jadą ludzie, że powstrzyma autobus, że zrobi mnóstwo innych rzeczy. I tak samo tutaj Spider-Man otępiały, otunaniony bólem i taki zwariowany, wręcz psychotycznie zagubiony od tego wszystkiego, co się dzieje czego on nie rozumie, czego on nie jest w stanie pojąć atakowany z jednej strony przez jak najbardziej larnego lizarda, też uwikłanego w kręgi czarnej magii, a z drugiej strony przez ducha jednego ze swoich największych wrogów którego przecież widział martwego nie poddaje się Spider-Man walczy do końca i wszystko to w absolutnie obłędnych, świetnych, bardzo dynamicznych, bardzo takich ekspresyjnych rysunkach to damek McFarlane'a. Możemy mówić różne rzeczy o Todzie McFarlane'ie, dużo osób zarzuca mu, że <śmiech> bardzo szedł w karykaturę. Tak, niektóre z jego twarzy, szczególnie męskie, potrafią wywołać szok. <śmiech> Zdarza się, że ludzie mówią, że miał sporo na bakier z anatomią. Owszem, i ze skrótami perspektywicznymi, ze wszystkim innym. Ale miał jedną niesamowitą cechę. Jego rysunki wyglądały dobrze. Czek patrzył na to i myślał, wow. Nie da się też, mówiąc o cierpieniu, nie wspomnieć o nawiązaniu do słynnego utworu Blake'a, Tiger, Tiger. Tutaj jest to spider, spider. Po polsku nie brzmiało to tak dobrze. Po polsku zresztą w ogóle to nawiązanie nie brzmiało aż tak dobrze. Ale tłumaczenia w tym semiku to y, zupełnie osobna sprawa. Todd McFerlane robiąc cierpienie zrobił to, co zrobił Norm Breyfogle rysując ostatniego Arkhama. Poszedł krok dalej niż dotąd. Tak jak tam otwarcie nowego miesięcznika było polem do popisu, do pokazania, że jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Tak samo tutaj w bezprzybiotnikowym Spider-Manie i, co za tym idzie, w pierwszym numerze polskiego Mega Marvela, Tom McFarlane dał popis. I trzeba przyznać, że nawet scenariuszowo historia ta, jak na historię o pająku, całkiem dobrze trzyma się kupy. Todd McFarlane napisał potem jeszcze kilka historii, zanim ostatecznie porzucił Spider-Mana i w ogóle Marvel. I wśród nich Torment. Mimo, że jest strasznie zagmatwana, zamotana i tak naprawdę bardzo długo nie wiemy o co chodzi. Myślę, że jest to przemyślane. Główny bohater, nasz przyjaciel z sąsiedztwa, Spider-Man, też bardzo długo nie wie, o co chodzi, nie wie, czemu cierpi, nie wie, o co walczy, nie wie, co się dzieje. A w tym wszystkim jeszcze Mike Furlan wykorzystał to, co robił David Michelini, kiedy pracowali razem nad miesięcznikiem The Amazing Spider-Man. w wątki innych ważnych postaci ze świata Spider-Mana. Tak jak w ostatnich łowach Cravena, jednym z punktów odniesienia była Mary Jane, Watson Parker, już wtedy. Tak samo jest ona takim punktem odniesienia tutaj. Pająk walczy o życie, pająk walczy o zachowanie zmysłów i przytomności. Mary Jane, jak to Mary Jane, jest imprezowym zwierzęciem, więc próbuje strach, próbuje zmartwienie, Próbuje swoją troskę o męża, który zginął, zaginął, nie wie gdzie jest, zabić imprezując. Jest to jedna z najbardziej spider-Mańskich rzeczy, jakie można było zrobić. No przynajmniej w tamtych latach. Nie jest więc niczym dziwnym, że Mega Marvel wjechał polskim czytelnikom na pełnej petardzie i zrobił sporo zamieszania. Było tu dużo nowego. Był tu wielbiony przez wielu Todd McFarlane, nieco mroczniejsza, nieco bardziej hardkorowa niż dotąd historia, a polscy czytelnicy T.M. Simica lubili horrory i mroczne siły, mam wrażenie ale przede wszystkim, no cóż był to bardzo dobry, wystrzałowy początek kwartalnika Mega Marvel, tego samego który potem dał czytelnikom również inne bardzo dobre komiksy, takie jak Człowiek bez strachu Franka Millera czy Broń X Barego Winsor Smitha, o których zresztą mieliście bądź będziecie mieli okazję na łamach tego podcastu usłyszeć. Jeżeli więc nawet nie jesteście może jakimiś dai hardowymi e, fanami Todora Fairleina, to jestem zdania, że co jak co, ale akurat Torment warto znać. Myślę, że e, Omnibus jest do znalezienia na rynku wtórnym. Myślę, że nawet na dobrą sprawę sam Mega Marvel numer pierwszy z roku 1993 jest gdzieś na rynku wtórnym do znalezienia. Czy w rozsądnej cenie? To jest trudno powiedzieć, ale w końcu jedną z rzeczy, o, których, o które chodzi w tej historii jest przecież szaleństwo. Prawda?